Minęła godzina 21. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Piotr Paszkowski. Za niespełna godzinę w Rzymie droga krzyżowa z udziałem papieża Leona XIV. Negocjacje płacowe w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych odłożone do najbliższego czwartku. Iran przepuścił przez cieśninę Ormuz francuski kontenerowiec. W Koloseum w Rzymie trwają ostatnie przygotowania do drogi krzyżowej z udziałem Leona XIV. O 21.45 tysiący wiernych z zapalonymi świecami przejdą śladami męki Jezusa aby w cieniu antycznych ruin rozważać tajemnicę Wielkiego Piątku. Będzie to pierwsza droga krzyżowa, którą poprowadzi nowy papież. W południe koloseum zostało zamknięte, podobnie jak drogi prowadzące do amfiteatru Flawiuszy. Teraz te trasy zapełniły się tłumami. Przede wszystkim droga krzyżowa jest szczególna, to po pierwsze dla nas, a no jeszcze tutaj w koloseum, jeszcze mając nadzieję zobaczyć papieża i katolik, to będzie przeżywał tak no, podwójnie. W miejscu symbolizującym cierpienie pierwszych chrześcijan Papież poprowadzi wiernych przez 14 stacji. Leon 14 jako pierwszy papież w historii będzie niósł krzyż przy wszystkich stacjach Drogi Krzyżowej. To symboliczna decyzja, mówi Michał Kłosowski, watykanista. Też chcę pokazać, że jest właściwym liderem na właściwe czasy, tak mówiąc bardzo bezpośrednio. Watykan opublikował treść rozważań, za których przygotowanie odpowiadał Francesco Patton, były kustosz Ziemi Świętej. Już we wprowadzeniu do misterium jest mowa m.in. o świecie cierpiącym z powodu cynizmu tyranów i autorytarnych reżimów. Rzym, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Negocjacje płacowe pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z zarządem zawieszone do czwartku 9 kwietnia. O decyzji poinformowała rzeczniczka Związku Zawodowego Pracowników ZUS-u Marta Markuń. Pracodawca zobowiązał się uszczegółowić jeszcze materiał ten, który został nadesłany. 10 mamy mieć spotkanie w Radzie Dialogu Społecznego. Tam się spotkamy z przedstawicielami Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Związki zawodowe domagają się podwyżek i poprawy warunków pracy. Vielen Tegoroczna Wielkanoc na Podhalu zapowiada się dobrze dla hotelarzy. Szacunkowe wykorzystanie miejsc noclegowych wynosi około 65%. Pomimo obaw związanych z cenami paliw i intensywnym opadem śniegu, branża nie odnotowała wielu odwołań rezerwacji, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Śnieg nam nie spowodował odstraszenia gości, a przeprofilował ich emocje. Nie oczekują spacerów na polanach z krokusami, no to będzie niemożliwe, ale wyobrażają sobie spacery szczytem góry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 Izraelska armia po raz kolejny zaatakowała południowe przedmieścia stolicy Libanu Bejrutu. Wojsko poinformowało, że celem była infrastruktura terrorystycznej proirańskiej organizacji Hezbollah. Wcześniej wydano ostrzeżenie dla cywilów, by opuścili południowe przedmieścia Bejrutu. Izraelski minister obrony Izrael Katz, zapowiedział, że armia będzie kontynuowała całe południe Libanu.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 To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, stopniowo od północnego zachodu wzrastające do dużego. Miejscami na północnym wschodzie oraz na południu możliwy zanikający deszcz. Temperatura minimalna przeważnie od minus jednego do plus trzech stopni. Cieplej na krańcach północno-zachodnich od plus trzech do 5, a chłodniej w rejonach podgórskich Karpat. Tam przymrozki do minus trzech. Teraz ciśnienie w Warszawie wynosi 999 hektopaskali. Klimat. W Braniewie, Radomiu i Krośnie jakość powietrza jest umiarkowana. Poza tym w całym kraju dobra lub bardzo dobra. Kilkanaście procent energii produkują teraz źródła odnawialne. Nie ma ograniczeń w korzystaniu z prądu. W lasach na wschodzie Polski utrzymuje się duże zagrożenie pożarowe.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 Nie przyjmujesz Zaraz ofiarujesz Ciebie posnęli, Ciebie zapomnieli, Judasz zbrojne roty, stawia przedewroty. Yeah. <laughs> Wielkiego Piątku w Polskim Radiu podążamy drogami krzyżowymi, szczególnie tą centralną w Warszawie, ale nie tylko, również innymi drogami, dróżkami, które wiodą właśnie śladami męki Pana Jezusa. Małgorzata Bartas, witam w drugiej godzinie naszego spotkania. Ponownie mówię Państwu dobry wieczór. Dobry wieczór i dobry dzień paradoksalnie do tego, żeby stanąć na tej drodze, może również wyruszyć chociażby tak w wyobraźni. Korzystając na przykład z przewodnika Jana Mrowcy, który zaprasza do Kalwarii Zebrzydowskiej. Misterium zaczyna się w niedzielę palmową, akumulacją i tym dniem, kiedy najwięcej ludzi tutaj przybywa, to jest Wielki Piątek. Misterium zaczyna się o godzinie szóstej i jest to sąd nad Jezusem u Kajfasza. Po tym wyroku Sanhedrynu procesja, pochód z Jezusem związanym przechodzi do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 Ale nawet i w takich latach tysiące ludzi dalej przychodzi. To trzeba zobaczyć i przeżyć. Tu są nieprzebrane tłumy ludzi. Ilości są liczone w dziesiątkach tysięcy. W zeszłym roku to było około 70 do 80 tysięcy pątników. Pamiętam lata, gdzie media podawały o 100 tysiącach wiernych, którzy podążają za Jezusem. Ale to, co jest ważne, to są ludzie, którzy podążają w modlitwie. Nie słyszy się tutaj rozmów czy dyskusji. Wiele ludzi ma różaniec w ręku. No wydaje się, że wszyscy wszystko widzieli, pasję Mela Gibsona i wszystko przeżyli emocjonalnie, a jednak przychodzą tutaj ludzie i idą w ciszy, śpiewając i te 6, 7, 8 godzin podążają za Jezusem, no, towarzyszą w tej jego drodze. Kluczowym elementem modlitwy kalwaryjskiej są pieśni. Ojcowie Bernardyni, organiści prowadzą całą modlitwę.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 Oczywiście nie byliśmy w stanie pokazać wszystkich stacji wszystkich utworów, ale wybraliśmy 12 utworów śpiewanych. Użyliśmy modlitwy z tej mojej starej książeczki. Którą trzymasz w ręku? Którą trzymam w ręku, którą najpierw pradziadek, później dziadek używał. Strony powypadane, niektóre strony zżółkłe, widać, że była używana. Przyta, wiązana, ale się trzyma. Ale widać, że była szanowana, ponieważ wszystkie strony są. No więc program telewizyjny, który składa się z 12 pieśni kalwaryjskich. Przeszliśmy od wyjścia Jezusa z Jerozolimy poprzez pożegnanie z Matką Bożą, poprzez ogruiec, później Potok Cedron, piwnica upiłata, spotkanie z matką, z Weroniką, trzeci upadek i na końcu Kościół Krzyżowania. Wspaniali artyści zgodzili się przyjechać na Kalwarię, co nie było takie oczywiste, za co ja jestem im ogromnie wdzięczny, że stanęli na tak czasem dzisiaj niepopularnym miejscu, kojarzącym się z jakąś zaściankowością. Dając swoje twarze. Dając swoje twarze, a byli to wybitni aktualnie polscy artyści. Krzyżu Chrystusa bądźże pochwalony. Na wieczne czasy bądźże nałęgo dokonał życia swojego Gdzie Bóg kró świata całęgo do życia swoje Wracamy na trasę Centralnej Drogi Krzyżowej, która przemierza ulicami naszego miasta, stolicy. Przemysław Goławski, oczywiście. I'm sure. Przemysław Goławski na trasie do Centralnej Drogi Krzyżowej. No właśnie, to jest tak, że to się dzieje i nie wszystko jest tak, jak myślimy, że jest. I, ale cieszę się, że się udaje cały czas wracać na tę Drogę Krzyżową Przemysławie. Ona cały czas trwa i dochodzi tak. do celu coraz bardziej To jest widocznie. żywe wydarzenie, to żywe zjawisko, to także wejście tej przestrzeni religijnej w tkankę miasta. No i właśnie wejście tego żywego organizmu w tkankę miast okazuje się, że wcale nie jest, takie, nie jest takie proste. No właśnie, to co się dzieje można obserwować bezpośrednio, ale można w tym uczestniczyć również właśnie tak jak my teraz wracajmy na drogę, w takim razie dróżki Kalwarii Zebrzydowskiej, za pośrednictwem przewodnika, który wcześniej nam to miejsce opowiedział, a teraz możemy się tam znaleźć. Kalwaria jest też pisana do Światowego Dziedzictwa UNESCO jako dziedzictwo kulturowe. Cały Park Kapliczek i cały Park Kalwaryjski, wszystko tutaj jest chronione. Jeśli chodzi o aspekty zabytkowe, te kaplice są odnowione, praktycznie wszystkie. Mijaliśmy przed chwilę kawałek drogi, która w tym roku jest odnowiona, bo w tamtym roku była inna, więc ta Kalwaria jest utrzymywana. Ojcowie Bernardyni dbają o to miejsce, pielęgnują je. Wiadomo, że to wszystko są bardzo stare budynki, muszą być specjalnie odnawiane. To są ogromne koszty, więc ojcowie się posiłkują też i dotacjami, ale przede wszystkim ofiary. To jest główne źródło utrzymania tego miejsca. Stare drzewa obsadzone tutaj przy tym, no właśnie, dukcie, tej dróżce. W perspektywie kolejna stacja, tuż podnosi się teren, trzeba tak. się już łapać z oddechem. Zbliżamy się do najtrudniejszego momentu drogi, czyli podejście na górę Kalwarii.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 ale myślę, że każde wydarzenie można sobie tłumaczyć jak ktoś chce. W tym człowieku wtedy wszyscyśmy rozpoznali, że, że dźwiga wielki ciężar i... i bardzo, bardzo gorąco przyjechał się modlić. To, co mówisz, to jest też taki powód, żeby spojrzeć na to, że to owszem, można traktować jako takie przeżycie związane z okresem liturgicznym, że mamy Wielki Piątek, no to trzeba jakoś dobrze to przeżyć religijnie, ale to przede wszystkim ma bardzo osobisty wymiar, nie? I, I dlatego może nie powinno się też tak oceniać co kto jak. Każdy ma tą swoją miarę, ale też to osobiste włączanie się w to mimo że tłum jest chyba najważniejsze. Myślę, że można być tutaj, nie chcę powiedzieć samotny, ale sami można być skupionym wśród 70-tysięcznego tłumu. Można tego doświadczyć zwłaszcza, że jest się na zewnątrz, powoli się przemieszcza z jednego miejsca do drugiego, mamy przyrodę Moim doświadczeniem jest właśnie I'm not. Seria Męki Pańskiej, te przeżywane centralnie w Warszawie, w różnych miastach, drogi krzyżowe, ale również pasyjne nabożeństwa, takie jak to w Kalwarii Zebrzydowskiej i te, które w innych trochę klimatach i tradycjach odbywają się w innych miejscach Europy i świata, takich jakby, jak choćby w Hiszpanii. Wracamy tam więc z Agnieszką kozłowską Wysko. Podczas Wielkiego Tygodnia przez miasta hiszpańskie przechodzą procesje, w których biorą udział tak zwane bractwa. Hermandades lub Diaz to religijne stowarzyszenia katolickie zrzeszające miliony członków, około 3 milionów formalnych, które odpowiadają za organizację procesji podczas Semana Santa. Dzisiaj jest ich kulminacja i kumulacja. Nazarenos niosą krzyż, który waży około 50 kg, a jedna figura niesiona na takich platformach może ważyć nawet 600 kilogramów, a niesie ją kilkaset osób. Rozmawiałam z Juanem, który przyszedł obserwować procesję. Jestem gotowy, żeby zobaczyć wyjście. Moja rodzina bierze czynny udział w procesji, są członkami bractw i to jest bardzo motywujące. Mimo dużych komplikacji, jeśli chodzi o to uczestnictwo i przechodzenie w tłumu, czekamy teraz na wyjście. Naprawdę warto. W ogóle drukowane są specjalne książeczki, gdzie właśnie zaznaczone są trasy procesji, kiedy, o której, jakiego dnia, bo pamiętajmy jest to cały tydzień, więc muszą być one dokładnie rozplanowane, żeby przypadkiem nie zrobił się korek. Najstarsza procesja w całej Hiszpanii odbywa się w Saragoście od 1240 roku, a druga ciekawostka bierze w niej udział około 4000 bębniarzy. Bo Semana Santa to połączenie wiary, emocji i tradycji, i naprawdę warto doświadczyć tego na żywo. U nieba, ziemi i człowieka, nadzieją wszystkich ufających w Tobie, przyrzucona na nas. Jeszcze Twe dłonie i Twe stopy krwają, lecz już nad śmiercią życie triumfuje, a Twoje dzieci znak ofiary słabią. Bądź dla nas drzewem dającym Na pustej górze dwudziestego wieku dręczeni prawdy i miłości głodem, przyszliśmy pustą Rozważania do tegorocznej Warszawskiej Drogi Krzyżowej przygotował i przedstawił redaktor Przemysław Babiasz. Na końcu padło pytanie, jeśli Jezus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także nasza wiara. Za chwilę głos zabierze metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas. Zmiłuj się Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami, któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Przyjmij, Jezu, te moje kroki śladami Twej męki. Spraw, aby one były nie tylko nabożeństwem, ale naśladowaniem Ciebie. Abym miał siły i odwagę każdą formę krzyża i wszystkie stacje mojej krzyżowej drogi życia przebyć tak, aby mnie nie przerażał grób mój, lecz był dla mnie tym miejscem, z którego z martwych powstanę i oglądać Cię będę w chwale. To jeszcze zakończenie do rozważań, które towarzyszyły tegorocznej Drodze Krzyżowej, 30 jubileuszowej. Teraz pod krzyż podchodzi arcybiskup metropolita, arcybiskup Adrian Galbas. W ciągu roku tą trasą przechodzi bardzo wiele pochodów, manifestacji, parad, przejść, ale raz w roku przechodzi droga krzyżowa. Droga krzyżowa, która nie jest protestem przeciwko komuś, tylko jest protestem przeciwko sobie samym, a szczególnie przeciwko temu w nas, co jest nieboże, nieświęte, nienawrócone, tego, że jest niepoddane Panu Bogu. A jednocześnie każda droga krzyżowa jest jednocześnie drogą nadziei. Ponieważ przechodząc po śladach Jezusa sami pragniemy się jakby zerwać do lotu. Chcemy właśnie życia takiego, za którym w gruncie rzeczy tęsknimy, którego pragniemy, czyli życia bardzo bożego, zbożnego, świętego. Chcemy wyjąć z tej korony cierniowej choćby jedną, jeden maleńki kolec. Trochę ulżyć Jezusowi, ale chcemy też ten kolec wyjąć z własnego serca, bo przecież wiemy, że grzech boli Chrystusa i uwiera nas samych. I chociaż rozpoczęliśmy drogę krzyżową i kończymy ją w tym samym miejscu, to ona nigdy nie jest kręceniem się w kółko tylko zawsze jest drogą w głąb, w wzwyż, ku temu, co bardziej. Jesteśmy po jej przejściu bardziej skłonni odpowiedzieć Panu Jezusowi na pytanie, które zadał Piotrowi i które zadaje nam po naszych zdradach. Czy kochasz mnie więcej? Czy kochasz mnie bardziej? Chciałbym bardzo podziękować Wam wszystkim za to, że w tej modlitwie uczestniczyliście. To jest piękne świadectwo wiary. Świadectwo wiary Warszawy Pobożnej, Warszawy Wierzącej. Warszawy, która wie, że święta zmartwychwstania nie zaczynają się od wielkanocnego poranka. I dziękuję za świadectwo wiary osobiste każdej i każdemu z Was. Za to, że mogliśmy w tej pięknej wspólnocie przebyć tę drogę i się wzmocnić. E, dziękując wszystkim chciałbym też e, dla sprawiedliwości wyróżnić niektórych. Najpierw Pana Przemysława Babiarza, który przygotował te bardzo piękne i głębokie rozważania. Bardzo dziękujemy panu redaktorowi za jego przykład wiary, której się nie wstydzi, e, wiary, do której się przyznaje, za to, że te rozważania były jednocześnie bardzo chrystocentryczne i bardzo maryjne. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Tak, tak, to się należy oczywiście. Dziękuję wszystkim wspólnotom i osobom niosącym krzyż, a łącznie tych wspólnot było 21. Dziękuję władzom i urzędom naszego miasta za współpracę i pomoc w uzgodnieniu trasy. Dziękuję Policji za czuwanie nad naszym bezpieczeństwem, służbom mundurowym, porządkowym i medycznym, służbom Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Metropolitalnej, przewodnikom trasy i sekcji nagłośnienia, Stowarzyszeniu Krzewienia Kultu imienia błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, a także wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób zaangażowali się w powstanie tegorocznej centralnej drogi krzyżowej. Tę ściągę podał mi ksiądz Łukasz Gałązka, ale potem jeszcze powiedzieli, że on się tutaj nie umieścił, a bardzo dużo Zrobił dla tej drogi krzyżowej, więc księdzu Łukaszowi, księdzu Mateuszowi gawarskiemu, rektorowi Kościoła świętej Anny i wszystkim, wszystkim, którzy nam pomogli. Bóg zapłać. Na zakończenie chciałbym Wam wszystkim życzyć najpierw y, dobrego y, wieczoru. Proszę coś ciepłego się napić, żeby się nie przeziębić. Jutro głębokiej, spokojnej, milczącej Wielkiej Soboty, która niech nie będzie tylko przeżyta na święcące, ale przede wszystkim na modlitwie. A potem radosnego świętowania Wigilii Paschalnej i Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Niech one nas wszystkich odnowią. Niech napełnią nas pokojem i nadzieją. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, modlitwa Maryi oraz wspomożenie aniołów i świętych. Niech stąpi na was, na wasze rodziny, na waszych bliskich, na wszystkie wasze sprawy szczególnie trudne. Niech was chroni, pociesza, umacnia, prowadzi i błogosławi dzisiaj przez wszystkie dni waszego życia i w godzinie waszej śmierci w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Idźcie w pokoju Chrystusa ludu, mój ludu ci uczynił wczoraj... Zasmucił albo w czym zawinił. Ja cię wyzwolił z Smooth Wędrując drogą krzyżową przez ulicę Warszawy, tak jak przed chwilą próbowaliśmy też się w to włączać i słuchać głosu arcybiskupa metropolity warszawskiego, który tę drogę krzyżową zakończył swoim błogosławieństwem. Pozostając jednak, pozostajemy jednak w Warszawie, w takim bardzo charakterystycznym miejscu, czyli Bazylice Świętego Krzyża, która słuchaczom programu pierwszego jest bardzo dobrze znana, bo stamtąd te tą transmitujemy co niedziela. Duszpasterze z tego kościoła, Bartosz Pikul, proboszcz oraz ksiądz Marek Bednarek podejmują jeszcze refleksję na temat sensu chodzenia drogą krzyżową i jaka stąd nauka płynie. Panie Jezus został krzyżowany poza murami miasta i rzeczywiście, żeby odkryć tę miłość Pana Boga, trzeba wyjść poza miasto i szukać Go tam, gdzie nikt by nie poszedł Go szukać. Właśnie tego uczy figura Sursum Korda, która stoi na krakowskim Przedmieściu, żebyśmy w tym zabieganiu potrafili się zatrzymać i pomyśleć o innej rzeczywistości. Ja mam takie doświadczenie niezwykłe jednego Wielkiego Piątku i celebracji liturgii, która się odbywa. U nas jest zawsze ta liturgia o godzinie 18 Wielki Piątek. Zaczyna się ona... Bardzo wielką ciszą, moglibyśmy tak powiedzieć, skupieniem. Kapłan wychodzi, aby za chwilę położyć się na ziemi, paść na twarz jako symbol Chrystusa, który jest poniżony totalnie w tym dniu. Jest to jedyny dzień, kiedy ten gest jest wykonywany w kościele. i Wtedy panuje absolutna cisza. I... Kiedy byliśmy zebrani na tej liturgii piątkowej, wszyscy byliśmy cicho, a z krakowskiego przedmieścia dochodziła nas muzyka rozrywkowa. No ktoś stanął nieopodal kościoła no i grał takie dość zabawne y, kawałki. I Niektórzy się gorszyli bardzo, mówili, żeby pójść go uciszyć, a ja to zinterpretowałem zupełnie inaczej, bo kiedy rzeczywiście dokonywało się to wielkie dzieło zbawienia za murami miasta, życie szło normalnie. Wszyscy się bawili, chodzili, sprzedawali. Był targ. Dokonała się historia, która zmieniła świat. A to się w zupełnym odrzuceniu, poniżeniu, ciszy. I myślę sobie, no właśnie tak jest też i dzisiaj. Nie? My przeżywamy wielkie misterium, a świat nie jest w stanie się zatrzymać, bo tego nie rozumie. Nie potrafi wyjść poza mury miasta. I tu znowu kolejne przesłanie krzyża. My za te mury miasta czasami dopiero potrafimy pójść, kiedy nas krzyż. Dotyka. Kiedy przychodzi cierpienie, yy, które może jest niesprawiedliwe, człowiek zaczyna zadawać sobie pytanie, co jest najważniejsze w jego życiu. Nie? I czasami rzeczywiście ci ludzie, którzy przychodzą dzisiaj obojętnie, to nie są ludzie, którzy są gdzieś zanurzeni w beznadziei, bo Pan Bóg prędzej czy później zapuka do ich drzwi. Zada im pytanie o siebie. Upomni się o każdego. I też myślę, że Wielki Piątek jest tą wielką nadzieją dla tych, którzy są zagubieni. Czasami my nie wiemy, jak dotrzeć do kogoś, jak go szukać, bo ktoś się gdzieś zagubił, zatracił, życie mu się poplątało, jest niewrażliwy. Módlmy się, żeby Pan Bóg się o niego upomniał. On wie kiedy, on wie jak, wie w jaki sposób. Może przez krzyż, może nie ma innej drogi, ale jeżeli zapyta przez krzyż, to jest to jednak błogosławione przesłanie krzyża, które trzeba po prostu sobie w ten dzień bardzo docenić. Ale jest jeszcze jeden znak, bo oprócz tego gestu niesienia krzyża, to także to wskazanie na to, że Chrystus palcem pokazuje na niebo. To takie zaproszenie już dużo radośniejsze, mimo tego cierpienia, że jest ten bagaż, balast, to doświadczenie, to jesteśmy zaproszeni do czegoś znacznie więcej, co przekracza tu i teraz. Nasza Ojczyzna jest w niebie. Chrystus wskazuje na, na niebo, dlatego że to jest cel naszych dążeń, cel naszych pragnień. I cel, do którego wszyscy zmierzamy, to jest właśnie Królestwo Boże. I, I myślę, że w tym życiu, bo tak obserwuję właśnie też, jak ludzie nawet niewierzący przychodzą, czy powiedzmy niereligijnie przychodzą do Bazyliki, to ja myślę, że to łaska Boża też ma swoje znaczenie tutaj ogromne, dlatego że przecież to Pan Bóg w końcu daje tę moc, tę siłę i daje tę łaskę, nawet wiary, i człowiek czasem, nawet spoglądając na tego Chrystusa, Sursum corda, czy patrząc na jakiś obraz, który jest yy, miłosierdzia Bożego, czy jakikolwiek inny, ludzie się zatrzymują, oddają też cześć. Yy, to przemawia to przemawia. Wcześniej czy później taki znak przemawia także do ludzi nawet tych może niewierzących, czy nawet nie mających nic wspólnego z Kościołem. I ja myślę, że to jest bardzo też dobre, bo obserwuję, że, że ludzie w zadumie, w zadumie takiej refleksji przeżywają obecność nawet w naszej bazylice, że to nie jest dla niektórych tylko tak zwiedzanie, patrzenie się, rozglądanie, ale że jest to pewna refleksja, zaduma. I to widzę. I to jest bardzo dobre. I to jest bardzo dobre, że, że człowiek się potrafi zastanowić i przemyśleć pewne rzeczy. A może da Bóg, że nawet ten człowiek wyjdzie z wiarą. Prawda? No. Natomiast wracając do tego nieba, no to powiem, że to jest przepiękne, dlatego że to jest nagroda za to życie. Tak wierzymy, że to jest nagroda za to życie ziemskie. Mamy pójść do nieba i to jest wskazówka tego zwycięstwa. Nie bój się, nie lękaj się, ja jestem z Tobą, ja Ci pomogę, pójdziesz do nieba. Bądź dobrym człowiekiem, bądź sprawiedliwy, uczciwy. I myślę, że to jest taka wskazówka, która prowadzi nas po prostu właśnie do tego Bożego Królestwa. Byśmy się tam wszyscy kiedyś mogli znaleźć. Króla znoszą się znamiona, tajemnica krzyża błyscha. Na nim życie śmiercią kona, lecz z tej śmierci życie tryska. Poranione ostrzem srogim, włóczni, co mu bok przeszywa, aby nas pojednać z Bogiem, krwią i wodą hojnie spływ. Już się spełnia wieczne słowo Pieśni, co ją Dawid śpiewa Głośno na świat cały mową Oto Bóg królował z drzewa Krzyżu bądźże pozdrowiony O nadziejo Ty jedyna Dobrym łaski pomnożlony Z grzesznych niech się zmyje wina Trójco źródłem coś żywota Ciebie świat niech sławi cały Przez krzyż święty otwórz wrota Do zwycięstwa i do chwały Krzyża wznoszą się ramiona. Droga krzyżowa zakończona w Warszawie, Przemysław Goławski na miejscu. E, dużo się działo. Tak, piękne rozważania, piękna oprawa, muzyka. Ten czas, żeby zatrzymać się właśnie w zadumie. I tak jak na końcu mówił arcybiskup Adrian Galbas, to było takim znakiem, znakiem, wierzącej Warszawy, znakiem wierzących, którzy nie boją się pokazać, także przy tak trudnym znaku jak znak krzyża, ale że na tym znaku krzyża opowieść się nie kończy i to jest znak, który wprowadza nas w tajnice zmartwychwstania. Ten krzyż, który był niesiony przez y, wszystkich, którzy byli zaangażowani w tą drogę krzyżową, jest już w kościele św. Janny. W środku mieszkańcy Warszawy, którzy zatrzymują się, by modlić. Przed y, ci, którzy uczestniczyli w drodze, rozmawiają, zastanawiają się, co dalej. Jest grupa, która dyskutuje z Przemysławem Babiarzem, autorem rozważań, więc cały czas jest to poruszenie, które zaprasza, by w tę Wielkanoc wejść rzeczywiście inaczej. Wejść z zatrzymaniem się, ale i nadzieją, radością, że ten czas pokaże zwycięstwo życia nad śmiercią. Mówiąc o tym, że dużo się dzieje, bo nasze życie często z różnymi innymi meandrami się, że tak powiem, kieruje, nawet próbując być równolegle z Drogą Krzyżową, a nam e, e, nie do końca to wszystko tak y, idzie, jakbyśmy chcieli. Czy Mimo tego, że nasze życie są, te drogi takie czasami poplątane, można się na tej drodze odnajdywać. Pytam ci też o twoje doświadczenie bycia tam, teraz, y, na tej drodze. To jest piękne, bo ta droga każdego roku zawsze jest dostępna. Ta trasa jest w sercu miasta, w Starówce i każdy może przyłączyć się do tej wędrówki w dowolnym momencie. To nie jest tak, że człowiek, który chce być uczestnikiem Drogi Krzyżowej musi tu się stawić przed 20 i wsłuchać w, re w refleksję każdej stacji. Nie, wystarczy, że coś go zatrzyma przy którymkolwiek z rozważań, przy którymkolwiek słowie... I to już będzie inne wejście w ten czas z martwych wstawania. Przed nami Wielka Sobota, która jest zupełnie inna. teraz w Wielki Piątek mieliśmy pieśni pasyjne, mieliśmy muzykę, która zapraszała do właśnie spojrzenia z refleksją. I to wszystko A za ma być ciszą. Się, tak, ma być cisza i to się wszystko przemieni no i oczywiście pusty grób, przy którym też się będziemy zatrzymywali oczekując na zmartwychwstanie. Przemysław Goławski na trasie Centralnej Drogi Krzyżowej z Warszawy towarzyszył nam i my mogliśmy dzięki też łączom radiowym, w ten sposób chociaż trochę uczestniczyć w tym wydarzeniu. Ale oczywiście to cały czas się dzieje. Program pierwszy Polskiego Radia. Bo każda droga prowadzi do celu. Ta droga krzyżowa również i my także dróżkami Kalwarii Zebrzydowskiej dochodzimy do tego momentu, który kończy każdą drogę krzyżową. Zbliżamy się do najtrudniejszego momentu drogi, czyli podejście na górę Kalwarii. Tak, jesteśmy już blisko. Słychać w oddechu, że nie było łatwo. Jeszcze nie jesteśmy u celu. Jeszcze nie jesteśmy. Jezus niesie sam ten krzyż tutaj. Wielki piątek. Nie idzie Mu tak łatwo. Widać, że się zatacza. Że ten krzyż się chwieje. Że robi krok do przodu, ale nie może dalej. I to widać. To ramię krzyża spośród tego tłumu. W tym miejscu, gdzie teraz jesteśmy Jezus upada po raz trzeci. To jest przejmujący upadek, ponieważ ten krzyż, jeśli się styka z tymi schodami, wydobywa się ogromny łomot. I ten łomot słychać. Tego się nie da zagłuszyć. On tutaj na Kalwarii jest. Nasza książeczka mówi tak. Przypatrz się chrześcijaninie na górę, na której szczyt wyszedłeś.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 Duma Twoja powaliła trzy razy Pana Jezusa na ziemię i poniżyła Go. Pycha i próżność Twoja włożyła na Niego koronę ściernia. Grzechy włożyły krzyż na ramiona Jego, a już krzyża tego dźwigać nie może, bo już blisko jest Góry Kalwaryjskiej. Dziękuj Mu za dźwiganie tego krzyża, na którym wnet rozpiętym zostanie. Jeszcze mały dodatek, ja to zapomniałem dać ci koronę cierniową. Powinniśmy tam na dole ci założyć, skoro tu jesteś pierwszy raz dzisiaj. To jest taka tradycja i to widać bardzo mocno w Wielki Piątek, że kto jest pierwszy raz na Kalwarii ma uwite tutaj ciernia, takiego z lasu korony cierniowej. Te korony się tutaj składa właśnie przy Kaplicy Obnażenia. I widzimy je jak są złożone. To jest symbol ludzi, którzy tu byli po raz pierwszy. Do samego szczytu już jesteśmy w tej góry. Zbliżamy się do celu tej drogi. Cel to jest zawsze zmartwychwstanie, natomiast my idziemy do kościoła Ukrzyżowania. To jest najstarszy kościół, pierwszy wybudowany tutaj na Górze Kalwarii. Tutaj powiedzmy ta część aktorsko-misterium się kończy. Jezus już z krzyżem wchodzi do kościoła Ukrzyżowania i jest rozpoczynana liturgia wielkopiątkowa, którą wszyscy znamy z naszych kościołów, naszych parafii. Po przyjściu orszaku, po przyjściu piernych na górę rozpoczyna się liturgia Męki Pańskiej. No i to wieńczy misteria wielkopiątkowe. Powiedziałeś słusznie, że to nie to miejsce ukrzyżowania wieńczy, tą drogę krzyżową Pana Jezusa. Tak, idziemy do końca. Ostatnia stacja to jest grób. No i tu jest sedno chrześcijaństwa, czyli to co było dalej, czyli zmartwychwstanie, bo to jest nasz cel żeby się nie zatrzymywać tylko i wyłącznie na cierpieniu i na krzyżu, bo to nas przygniecie wszystko, więc musimy natychmiast patrzeć w stronę stania i niedzieli, niedzielnego poranka.